Астана, Астана, Астана, Астана Może być tak, że widlak jednie mnie na magazynie Może być tak, że nie zginę, od razu za to za chwilę Może w ślednym załku ktoś mnie poczęstuje nożem Może, może nie zdążę się pożegnać, ja mam w końcu Może wypadnę przez przednią szybę w dusie, I lecąc na buzie na mnie będą patrzeć wszyscy ludzie Uderzając o ulicę będę krzyczał, głośno kurwa nie słowo, Ale za to jaka ulga to chujnia Bo może się poślizgnę na schodach dole po tylicą, głowa stanie się jak kowal, Nóz będzie mi wypływał, jak ktoś przyjdzie na mnie na bluć Ja nie będę tego czuł, jak już martwy będę jak w proste, może mnie zabić wszystko nawet postem Postępujący rak, o w głowie nocne Może przygniotną mnie spadające mikrofony Lub będę ofiarą Taki los niewyklubiony Może mi tak, że się wkomponuje w meble Bo przecież ja jej nie jebnę Spływając wiecie mnie segment A do tego wszystkiego widok składający szkanki Co rozwija się po drodze i przebija moją krani Może historia z deka nieprawdopodobna Może zabije mnie bryna, dana jak Może, może po drodze jak ci wpadnę do studzienki Łamiąc łamią i skręcając kark bez naruszania szczęki Może te dzięki wywołają Podam się im szukając energii w dniu. Może to dziś, może jutro nie wiadomo Czy zastrzeli mnie policja lub zamiast policji z Może, może zatruję się żarciem z hipermakietu Będę żygał jelitami i nie będzie na to leku A gdy lekarze kiedyś wynajdą mi antidotum I tak będzie już za późno, czytaj nie będzie odwrotu Może mi topór, ktoś wojenny wbije w głowę I wykrwawię się na drogę, męcząc się z ostatnim słowem Przepychając je przez gardło, zachłystnę się płatną śliną I z toporem w się utopię, tego nie było Może, żare komórki w mi bale do może jeszcze są szare, a może nie mam wcale Ich, a może w roznaci mi moje płuca Może zabiję mnie w utar, lub pogryzie w butal butach Lub tłuta, którymi rzeźbie w katkach herezję Zabiją mnie, bo nieźle mi to idzie, zrobią rzeźnie Może, może dostanę jakiś wyrok popapiany Cztery dożywocia, cztery kary, śmierci, cztery ściany Nie na wycięć naćpany, nie dożyję tych wyroków Podniosę się i padnę po zrobieniu kilku kroków Tu mogą naprawdę wejść to pod uwagę To nie człowiek po wypadku, a po człowieku wypadek chodzi co kurwa? no co kurwa? no co kurwa? no co kurwa? kurwa?